Naruto. Kewa shichu no michi no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 spróbować obudzić tego delikwenta. Osłabiłbyś demona! A jak niby mam to zrobić? Wystrzel w niego parę serii Shuriken! Niestety, nie jestem zbyt dobry w transformacjach. O? Ale damy radę. Za chwilę wykonasz odpowiednią kombinację pieczęci. Chodzi mi o transformację łączoną. Wyczaruj coś, co ma kły i pazury! Do dzieła! Poza granicami ciemności i światła. Niemożliwe. Żadne przelewki. Robi się niebezpiecznie. To się nie uda. Jego moc cały czas rośnie. E, tam! Musimy go porządnie trafić! Ameryki, ty mnie odkryłeś! Co powiesz na to? Już po tobie! Młody, twoja kolej! Do dzieła! Już po tobie! Co ty na to? Dobrze. Nie minęło dużo czasu, odkąd Medium zasnęło. Ten cios powinien załatwić sprawę. A, po prostu świetnie! Ale dlaczego? Dopiero co zacząłem zabawę. Jutsu przestało działać. <grym> zneutralizowaliśmy jego Jutsu, ale koleś nie da za wygraną. moje mm. Piaskowa trumna! Pomóż mu! Mam go! Osłonił mnie językiem Masz mnie za frajera? Skąd ten gość ma tyle siły? Nie dobrze. Naruto i ja zużyliśmy już prawie całą czakrę. Zmiotę cię z powierzchni ziemi. Nie zniszczycie mnie! Nie rozumiem tego. Wioskę zaatakowali zarówno Johnini dźwięku, jak i piasku. Cóż, w czasie wojny dzieją się różne dziwne rzeczy. Coś jest nie tak. Dlaczego ta walka tak długo trwa? Co tam się dzieje? Zablokowane ręce. Nie mogę użyć jutsu. Już czas przejść na emeryturę, staruszku. Nie pozwolę, by twoja ambicja doprowadziła do zniszczenia wioski. Nic jej nie powstrzyma. Co z tego, że jesteś trzecim Hokage? Ty stary, głupi dziadku! Naprawdę sądzisz, że uda ci się mnie powstrzymać? Uuuuh. Czy zdajesz sobie sprawę? Co czeka twoją ukochaną, wspaniałą wioskę? Wioska ukryta w liściach przestanie istnieć! Ha, ha, ha, ha. Pusto, ser! Ani żywej duszy. Coś mi tu nie gra. Dlaczego nikt nie próbuje z nami walczyć? Przecież znajdujemy się w sercu wioski. ja. I jeszcze jedno. Kręcimy się tu długo. Dlaczego nie spotkaliśmy żadnej kobiety ani dziecka? Konohamaru? Nic ci nie jest? Dokąd idziesz? Yy, Może skorzystać z toalety. A ja też! Nie tylko wy! A! A! Co jest? K Konohamaru? Wioska przeżywa poważny kryzys. Wiesz, co się stanie, jeśli wróg nas tu znajdzie? Wracajcie na miejsce i siedźcie cicho! Ruka-sensei, ty nic nie rozumiesz. Ja naprawdę muszę iść, bo... Musisz wytrzymać. Yy, obawiam się, że to niemożliwe, sensei. Ech, rany, chyba sobie żartujesz. Dobrze, chodź ze mną. To już chyba wszyscy. Przynajmniej na razie. Hayate. Pomszczę twoją śmierć. Obiecuję. To sygnał. Idziemy. Tak. Nadal nic nie rozumiesz. Prawda, Orochimaru? Nie lekceważ shinobich z wioski ukrytej w liściach. Nic ci nie jest? Nie. Ewakuacja zakończona? Tak. Wszyscy bezpieczni. O czym ty mówisz, Sensei? W razie ataku na wioskę, musimy przestrzegać specjalnych procedur. Krok pierwszy. Odeprzyj atak twojego wroga. Jeśli jednak okaże się, że to niemożliwe, natychmiast przejdź do fazy drugiej. Czyli ewakuacji cywilów w bezpieczne miejsce. W wiosce znajdują się specjalne schrony, w których będziemy mogli ukryć kobiety i dzieci. Gdy to nastąpi, przechodzimy do fazy trzeciej. Na czym ona polega? Na pokonaniu wroga wszelkimi możliwymi sposobami. A więc? Gdy będziemy gotowi, zaczniemy kontratak. Hmm? Ani kroku dalej! Już po tobie! Sakura... Musisz ratować Sakurę. Nawet za cenę życia. Sakura, będę cię chronił. Nigdy nie przestanę istnieć. Mam mało czasu. Muszę powstrzymać potwora, nim będzie za późno. Dalej... O wiele nie proszę. Daj mi trochę czakry. co czekacie? On jest sam! Duch wioski Liścia jest silny! Zapamiętajcie to sobie! Moje ciało! Nie mogę się ruszyć! Co jest, chłopcy? Nie słyszeliście o Jutsu przejęcia cienia. Jutsu ekspansji! Jutsu przejęcia umysłu! Przestań! Co ty robisz? Przestań! Nie! Jak za starych dobrych czasów, co? Wgadza się. Trio Inosikaczo wróciło. Dabajo Kuromaru! Jasne! Nieważne, jak ciężka walka czeka moich Shinobi, oddadzą życie za tę wioskę. Tak ciężko ci to pojąć? Opanowanie każdego jutsu nie zapewni ci nieśmiertelności. Trucizna w moim ciele jest. Leż spokojnie, Shino. Moje pasożyty się tobą zajęły i neutralizują truciznę. Tato! Pamiętasz, jak cię kiedyś uczyłem? Nie uda ci się wyzwolić w sobie prawdziwej siły, dopóki nie ocalisz kogoś bliskiego. Będę stał na straży dobra. Przygotuj się, wstrętny potworze. Giiń! Mam. Mam cię dosyć. on... wygrał? Klasyczny cios z byka. Ten młodzieniec nie walczy zbyt elegancko. Ale udało mu się wyzwolić czakrę, mimo że był wyczerpany. Naruto to największy uparciuch, jakiego widziałem. Ale dawno nie spotkałem tak obiecującego wojownika. Chciałbym tu zostać i zobaczyć, jak to się skończy. Ale sam jestem wyczerpany. Gamakici Cheese, zwijamy się stąd! Dobra, tato, spadajmy! Jestem wyczerpany. Zużyłem całą czakrę. Ale widzę, że ty chyba też. Jesteśmy do siebie podobni. Bardziej niż myślisz. Posłuchaj. Obydwaj dobrze wiemy, że nie dam rady pozbawić cię twojej duszy. Mam za mało sił. Ale mogę pozbawić cię twoich ambicji. To nie koniec! Moje ambicje są niezniszczalne! Masz obsesję na punkcie opanowania wszystkich Jutsu. Twoja zachłanność zostanie ukarana. Pozbawię cię wszystkich Jutsu, jakie potrafisz. Coś ty powiedział? Niemożliwe! Nie zrobisz tego! Pieczęć gotowa! Eee, moje... moje ręce! Posłuchaj. Twoje ręce są już bezużyteczne. Bez nich już nigdy nie uformujesz żadnej pieczęci. Injutsu będzie poza twoim zasięgiem. Twój podły plan zniszczenia wioski Liścia legł w gruzach! Ty stary głupcze! Oddaj mi moje ręce! Twoja głupota jest niewyobrażalna, Orochimaru. Żałuję, że nie mogę cię zabrać ze sobą. Żegnaj, uczniu. Do zobaczenia w następnym wcieleniu! Ty, niedołężny starcze, jak śmiesz, jak śmiesz zabierać mi moje jutsu! Tam, gdzie liście tańczą, szaleją płomienie, a ogień oświeca wioskę swym blaskiem.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 Tadeusz Borowski, Adam Piuciński, Modest Luciński, Janusz Lituk, Włodzimierz Wednarski i inni. Kokage, Twoje dawne aspiracje zostały zaszczepione nowemu pokoleniu Shinobich z wioski ukrytej w liściach. Pewnego dnia płomień ich serc będzie jasny. I ogromny. Już niedługo to oni będą rozświetlać tę wioskę tak jak ty to robiłeś. W następnym odcinku trzeci Hokage na zawsze.